Podcast Real Karta Polaka, odcinek 41. Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają i prowadzę ten podcast, podcast... Real Karta Polaka, podcast, który pomaga Wam przygotować się dobrze do rozmowy z konsulem, a najlepiej przygotujecie się, jeśli będziecie używać kursu Real Karta Polaka na stronie realkartapolaka.com oczywiście. Zapraszam Was bardzo serdecznie do korzystania z kursu. Moi drodzy, dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak ważny jest język polski, jeśli macie zamiar przyjechać tutaj do Polski, na przykład do pracy, chcecie popracować trochę, a być może na stałe. Jeśli przyjeżdżacie tu na stałe, to myślę, że nie muszę mówić, jak ważny jest język polski, Myślę, że to jest jasne. Ale nawet jeżeli przyjeżdżacie do pracy, to również jest bardzo, bardzo pomocne. Wielu z Was przyjeżdża do pracy na przykład w usługach. Wielu z Was pracuje w sklepach albo na przykład jako fryzjer. Ostatnio rozmawiałem ze swoimi znajomymi Którzy mm, opowiedzieli mi swoją historię jeden z moich kolegów opowiedział mi taką historię Mówi, denerwują mnie Ukrainki, które są teraz fryzjerkami tam, gdzie zawsze chodziłem I ja pytam go, a dlaczego, dlaczego cię denerwują? Dlatego, że nie mogę się z nimi dogadać, odpowiedział nie mogę się z nimi łatwo porozumieć. One w ogóle nie rozumieją, co do nich mówię, a ja nie rozumiem, co one do mnie mówią. Trudno mi wytłumaczyć, mm, jaką mam mieć fryzurę. I to mnie wkurza. Mam zamiar zmienić fryzjera. Kochani, jeśli chcecie mm, zdobyć lepszą pracę, jeśli chcecie... Mm, Wyprzedzić konkurencję. Przyjeżdża was bardzo, bardzo dużo. Dużo osób z Ukrainy pracuje teraz w Polsce. Naprawdę jest widać i słychać, że rozmawiacie po rosyjsku albo po ukraińsku. Z reguły myślę, że po rosyjsku. Jest też dużo osób z Białorusi. Ale tu w Warszawie myślę, że więcej z Ukrainy. I... Nie, rozmawiacie po rosyjsku, nawet z ludźmi, których obsługujecie, i to, muszę powiedzieć, nie podoba się Polakom. Myślę, że jeśli mają wybór między kimś, kto mówi po polsku, a kimś, kto nie mówi po polsku, to. Bardzo często wybiorą osobę, która mówi po polsku, zatem jeśli będziecie mówić po polsku, to będziecie mieli wielką, ogromną przewagę nad osobami, które po polsku nie mówią. Zachęcam was do tego, żebyście mówili po polsku jak najwięcej. Jeśli już tu jesteście, mówcie ze swoimi klientami po polsku. Przynajmniej starajcie się. Ludzie odbierają to tak, że jeżeli mówicie po rosyjsku, to znaczy, że nie lubicie, nie chcecie nauczyć się polskiego. A muszę wam powiedzieć, że język rosyjski nie jest zbyt dobrze odbierany w Polsce. Musicie pamiętać o latach komunizmu, i w tym czasie język rosyjski był uczony w Polsce w szkołach na siłę, że tak powiem, był przymusowy. Ludzie, my, ja musiałem uczyć się przymusowo języka rosyjskiego. Pomyślcie sobie, jeśli dzieci muszą robić coś pod przymusem, czy lubią to robić? Myślę, że nie muszę wam tego tłumaczyć. Dlaczego język rosyjski nie jest zbyt lubiany tutaj w Polsce? Zachęcam was dlatego do tego, żebyście mówili po polsku. Jeśli chcecie mieć przewagę nad osobami, które nie mówią po polsku i chcecie mm, łatwiej porozumiewać się z Polakami, od razu nawiązuje się... Pewien kontakt o wiele łatwiej, jeśli będziecie mówić po polsku. Zachęcam Was do uczenia się polskiego. Oczywiście możecie korzystać z mojej strony realpolish.pl, jeśli macie taką ochotę. A jeśli nie, słuchajcie jak najwięcej. Na YouTube, czytajcie książki, to bardzo, bardzo pomaga. Nasze języki są bardzo podobne, zatem myślę, że 3-4 miesiące i jeśli poświęcicie językowi polskiemu odpowiednią ilość czasu, to poprawicie swój język polski bardzo, bardzo, bardzo. Ale musicie tego chcieć, musicie chcieć nauczyć się po polsku. Zachęcam Was do tego. To tyle moi kochani na dziś. Zapraszam na następny raz. Zachęcam Was do korzystania z kursu realkartapolaka.com Tak nazywa się ta strona, na której jest ten kurs. Możecie zarejestrować się za, na jeden miesiąc. Możecie na dłużej, jeśli chcecie. I można przerwać, kiedy tylko się chce. Ale najkrótszy okres to jeden miesiąc. Wielu osobom to wystarcza. Jeden miesiąc i są doskonale przygotowani do rozmowy z konsulem. To tyle na dziś. Zapraszam Was następnym razem. Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki. Cześć, papa. Pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com